Rozdział dziewiąty. Straszewicz wraca na miejsce zbrodni. Straszewicz z samego rana udał się do sadu, gdzie kilkanaście godzin wcześniej odkryto ciało. W nocy nie mógł przestać o nim myśleć, zastanawiając się, co przegapił. Czuł, że coś mu umknęło i nie dawało mu to spokoju. Jego intuicja – nos – Wyłapywały jakiś sygnał, choć jeszcze nie potrafił go nazwać Nie wykluczał, że część tego dyskomfortu wynikała z przeziębienia i lekkiej gorączki Ale nie zamierzał tego ignorować Dlatego po szybkim śniadaniu z żoną i łapczywie wypitej kawie Wsiadł do auta i wrócił do sadu za domem uklejów. Miał nadzieję, że w świetle dnia miejsce zbrodni odsłoni coś nowego Albo jakiś element układanki wskoczy na swoje miejsce przed sekcją i badaniem śladów niewiele miał do dyspozycji, poza miejscem odnalezienia zwłok. Podjechał od strony lasu, podobnie jak wczoraj Gerti omijając domniny. O tak wczesnej porze pisarki pewnie jeszcze spały, jeśli plotki o nocnym trybie życia tej grupy zawodowej miały w sobie choć ziarno prawdy. Wysiadł z samochodu i przez chwilę w milczeniu rozglądał się, analizując miejsce zbrodni w świetle dnia. Wilgoć unosiła się nad ziemią cienkimi kłaczkami mgły. Po niemal dobie deszczu gliniaste podłoże wciąż było mokre i śliskie, a na wysokich trawach zebrało się sporo rosy. Powietrze pachniało wiosną i świeżością. Po trupie nie pozostał żaden zapach. Leżał za krótko. Wczorajsze wezwanie zastało Straszewicza w mokasynach i ciuchach do sądu, bo przez większość dnia ślęczali z garstką na korytarzach sądowych, czekając, aż przyjdzie ich kolejna zeznania. Dziś był dużo lepiej przygotowany na wizję lokalną. Solidne buty z goreteksem, choć nie całkiem wodoodporne, nie zarabiał tyle, by pozwolić sobie na coś lepszego, powinny wystarczyć, jeśli nie będzie musiał brodzić w strumieniu. Dżinsy, ciepła bluza i kurtka przeciwdeszczowa dopełniały ekwipunku. Zostawił auto za sobą i ruszył niespiesznie wzdłuż ścieżki, którą wczoraj jechała Gertruda Grabla. Chłonął szczegóły. Ścieżka była gliniasta i śliska, więc nic dziwnego, że starsza pani wywaliła się na rowerze, kiedy zahamowała zbyt gwałtownie. Miejsce jej upadku było łatwe do zlokalizowania. W miękkiej ziemi wciąż dało się dostrzec wyżłobienia po kierownicy i kole. Straszewicz próbował sobie wyobrazić, co widziała niewysoka kobieta z siodełka rowerowego. Tak, z tej perspektywy ciało było dobrze widoczne. Nawet lepiej niż z okien domu Niny Rawicz. Na wyniki sekcji przyjdzie jeszcze poczekać. Sierżant sztabowy rozmawiał poprzedniego wieczoru z Karolakiem, który jak zwykle narzekał na kolejki, napięty grafik i urlop asystenta. Straszewicz liczył, że zanim pojawią się oficjalne wyniki, patolog zadzwoni z pierwszymi informacjami. Potrzebował punktu zaczepienia. Na razie miał więcej pytań niż odpowiedzi. Kim była ofiara? Kim był sprawca? Jak się tu dostali? Sierżant wątpił, żeby ktoś w takich drogich pantoflach przyszedł pieszo przez las w deszczu. Czy z kimś przyjechał? Bo jeśli sam, to co się stało z jego autem? Było ciągle w pobliżu, czy ktoś się zabrał? Dzielnicowy będzie się musiał rozejrzeć po okolicy. Byłoby łatwiej, gdyby wiedział, czego szukać. Może taksówkarze coś widzieli. Choć teraz. W czasach aplikacji mobilnych równie dobrze mógł zamówić przejazd przez choćby Ubera. Technicy zabezpieczyli mokry telefon na miejscu zdarzenia. Będzie wymagał osuszenia, zanim spróbują go uruchomić. Ale pytanie, jak się tu dostał, to jedno. Ważniejsze było. Dlaczego? Dlaczego tutaj? Czy miało to związek z domem? Z kobietami, które tam mieszkały? A może... Z poprzednimi lokatorami. Dom przez lata stał pusty na uboczu, bez sąsiadów. Idealne miejsce, by przyciągnąć uwagę różnych podejrzanych typków. Może interesowało się nim więcej osób niż wszyscy sądzili? Może ofiara umówiła się tu z kimś, nie spodziewając się świadków? Kolejne zwłoki w tym miejscu w tak krótkim czasie. Przypadek? Straszewicz nie wierzył w takie zbiegi okoliczności. Wszystko należało sprawdzić. Lubił swoją robotę i rzadko irytował go sam proces śledztwa. Był cierpliwy. Układał swoje puzzle powoli, skrupulatnie. Mówiono o nim, że jest jak bulterier. Gdy już wgryzł się w kość, to nie puszczał. Nie miał nic przeciwko takim porównaniom. Psy były inteligentne. I o wiele trudniej było je oszukać niż ludzi Zszedł ze ścieżki w wysoką trawę, kierując się prosto w stronę drzewa, pod którym znaleziono ciało Jeśli wczoraj były tu ślady krwi, deszcz dawno je zmył Teren nosił już ślady stóp, policjantów, techników, świadków nie znaleziono narzędzia zbrodni, więc teraz Straszewicz mimowolnie rozglądał się za czymś, co mogłoby spełnić taką funkcję. Według wstępnych oględzin patologa rana w brzuchu mogła być raną postrzałową. Karolak daleki był od pochopnych wniosków i przed sekcją nigdy nie uznałby za przyczynę zgonu ran postrzałowych, ale wspomniał, że wiele wskazuje na użycie broni palnej. Co tu zaszło? Czyżby jakieś porachunki? Straszewiczowi wcale nie podobała się myśl, że nie dalej niż pięćdziesiąt metrów od domu zamieszkanego przez trzy młode kobiety, odizolowanego i oddalonego od sąsiadów, kręcił się ktoś uzbrojony w broń palną. I to nie pierwszy raz. Włamywacz, który zakończył żywot w domu Niny, też miał przy sobie broń. Podobnie jego kamrat, który później próbował się tu włamać, by odzyskać kontrabandę i dokumenty. Zbyt wiele pistoletów, by sierżant sztabowy mógł się czuć komfortowo. Czy możliwe, że to morderstwo jakoś łączyło się z tamtą działalnością przestępczą? Najchętniej zapakowałby te trzy kobiety do pensjonatu albo innego bezpiecznego miejsca, przynajmniej do czasu, aż sprawca zostanie schwytany. Ale wiedział, że wyśmiałyby go, gdyby tylko to zaproponował. Co więcej... Na przekór jego obawom zapewne rzuciłyby się w wir działań, od których radził im trzymać się z daleka. Może powinien zacząć ostrzegać je przed szydełkowaniem albo uprawą przydomowych warzywników. Jak nic, w akcie przekory zaczęłyby hodować cuginie. Wrażenie, że coś przegapili, wróciło. Nadal nie wiedział, skąd się brało, ale czuł je wyraźniej. Coś w bebechach mówiło mu, że w tym, co widział na miejscu zbrodni, był fałsz. Jakiś element zmieniono lub zainscenizowano. Nie umiał jeszcze określić, co to takiego, ale był pewien, że to rozgryzie. Sygnał telefonu wyrwał go z zamyślenia. Numer zakładu medycyny sądowej rozpoznał od razu, więc odebrał bez zwłoki. Czyżby już było po sekcji? Zapytał z nadzieją. Karolak westchnął przeciągle, jakby sierżant sztabowy sobie z nim pogrywał. Optymizm cię ponosi, Straszewicz. Nie dam rady zabrać się za niego przed poniedziałkiem, prędzej wtorkiem. Mam kolejkę. Ale wczoraj, zanim wsadziliśmy go do szuflady, rozebraliśmy go. Ubrania musiały przeschnąć przez noc, żeby mi nie zapleśniały w torbach. Teraz je oglądam, składam i pakuję, zanim trafią do analizy. Znalazłeś coś? Zapytał Straszewicz z nadzieją. A i owszem, facet miał portfelik, taki mały, co mieści tylko karty i dowód osobisty. Tyle, że z jakiegoś powodu, znanego tylko jemu, nie trzymał go w kieszeni, ale wsunął w bokserki. Po co? Mówię. Nie mam pojęcia. To ty jesteś detektywem. Odparł Karolak z przekąsem. Więc jak się facet nazywa? Zapytał Straszewicz, wyciągając notes i długopis. Aleksander Bartoszczyk, lat pięćdziesiąt dwa, dowód osobisty wydany w Warszawie. Obywatel naszej pięknej Rzeczypospolitej, odparł patolog. Przynajmniej nie Litwin jak ostatnio, mruknął Straszewicz. Jeśli Warszawiak, to może turysta? Zgadywał Karolak. Może. Tylko co robił w lesie? Nie widziałem śladów aktywności seksualnej, więc raczej nie była to schadzka, ale nic więcej ci nie powiem. Plamy opadowe są zgodne z pozycją, w której go znaleźliście, więc najpewniej zmarł na miejscu. Nikt nie podrzucił tam zwłok. Na podstawie temperatury ciała mogę powiedzieć, że zgon nastąpił około siedemnastej, plus minus, bo dopóki go nie otworzę, nie powiem ci, jak długo się wykrwawiał, ani czy to była bezpośrednia przyczyna zgonu. Dobre i to na początek. Może uda ci się przesunąć go w kolejce? To jednak morderstwo. Próbował zagaić Straszewicz, choć przewidywał odpowiedź Karolaka. I ten go nie zawiódł. Nie kurwie mnie. Ani pierwsze, ani jedyne w kolejce. Nawet nie wiesz, ilu ludzi umiera. Jakby lata miało nie być. Odezwę się, kiedy przyjdzie jego kolej. Za popędzanie naliczam karniaki. A jak ci nie odpowiada, możemy się zamienić. Ja będę zdzierał buty, gadając z żywymi, a ty posiedzisz z moimi sztywniakami. Co ty na to? Burczał Karolak tonem wybudzonego z drzemki borsuka. Straszewicz miałby wątpliwości, czy Karolak zniósłby tyle rozmów z żywymi, ale ponieważ sam na pewno nie pisał się na siedzenie ze zmarłymi, odpuścił. Nie było tematu? Zapewnił. Widział na własne oczy, jak starszy medyk sądowy ustawiał do pionu prokuratorów i policjantów, którzy potem wymykali się z jego gabinetu z podkulonymi ogonami. Karolak miał swój system i swoją kolejkę. Dyszenie mu w kark nie przyspieszało niczego. No raczej. Dobra, nie zawracaj mi już głowy. Mruknął patolog i się rozłączył. Straszewicz spojrzał na nazwisko w notesie. Aleksander Bartoszczyk. Pierwszy punkt zaczepienia. Na komisariacie sprawdzi go w bazach danych. Jeśli typ rzeczywiście pochodził z Warszawy, mógł być turystą albo jednym z tych przyjezdnych, którzy kupowali w Ustce mieszkania lub apartamenty tylko po to, by spędzić tu kilka tygodni w roku. Przez resztę czasu te osiedla przypominały miasta duchów Dzielnicowy, który odpowiadał za ten obszar, narzekał, że gdy coś się dzieje, znalezienie świadków graniczy z cudem. Nazwisko ofiary było dobrym początkiem, ale tylko początkiem. Teraz należało ruszyć po nitce do kłębka, dowiedzieć się wszystkiego o Bartoszczyku, jego życiu, relacjach, potencjalnych wrogach. Kiedy ktoś ginął z ranami postrzałowymi brzucha, zazwyczaj miał tych wrogów niemało. Straszewicz już miał wracać na komisariat, gdy kątem oka zauważył ruch przy tylnych drzwiach domu. Agata Bunt stała w progu i spoglądała w jego stronę. Odetchnął z ulgą, a więc bezpiecznie dotarła do ustki. Martwił się o nią wczoraj, kiedy Nina i Zuza nie mogły się z nią skontaktować. W pierwszym odruchu pomyślał, że czeka na niego, by coś wskurać. Byłoby to w jej stylu. Pojawić się z sernikiem i kawą, by wyciągnąć informacje o Denacie. Na samą myśl o serniku poczuł, że robi się głodny. Gdy jednak podszedł bliżej, coś w jej zachowaniu wydało mu się dziwne. Zwykle Agata była energiczna. Przekonująca i z nieugiętą logiką potrafiła udowodnić, że podzielenie się szczegółami śledztwa leży w interesie policji. Teraz jednak wydawała się inna, spięta, blada. Obejmowała się ciasno ramionami, jakby mimo obszernego swetra było jej zimno. Patrzyła z wyraźnym napięciem. No dobrze, zobaczmy. W co tym razem wdepnęła? Pomyślał. Albo w co wdepnąłem ja? Przynajmniej miał solidne buty na tę drugą ewentualność.